Jest sobota, 30 czerwca 2018 roku. Słuchacie właśnie 192 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami wierni słudzy i wysłannicy Daimona, Michał Dżeryjakowicz. Witam Cię. Witam Cię Szymonie, witam wszystkich słuchaczy. Oraz Szymon szymasz -Cieśniński. Cześć. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać dla Was o pewnej gorącej premierze, która niedawno, ile chyba tydzień, te, tydzień temu weszła do tak oficjalnie. Jest to kolejny film od studia A24. Kolejny po The Witch, czyli Czarownicy Baśni Ludowej z Nowej Anglii. Czy to przychodzi po zmroku? Chyba jeszcze mieli jakiś trzeci, teraz to jest czwarty. Green Room, między innymi też był przez nich wypuszczony. O, to może jednak coś było więcej. Tak wydawało mi się, że mniej mieli. No a w każdym razie takie to były raczej jednak głośne. Film o budżecie rzędu 10 milionów, o którym było raczej głośno, już na etapie samej promocji. Po pierwsze przez dość mocny trailer, taki wywołujący, czy kontrowersję, może nie kontrowersję, ale właśnie silne emocje w widzach jakoś tam intrygujący. Do tego jeszcze ten trailer wyświetlono w Australii bodajże przed seansem Piotrusia Królika, o czym było głośno na Blady Disgusting między innymi. Mando o tym wspominał w Przekaście. Wtedy zrobiło się jeszcze głośniej o tym filmie. Jest to też produkcja, którą ja osobiście umieściłem na pierwszym miejscu mojej topki, też swoją drogą w Przekaście. Topki najbardziej oczekiwanych premier tego roku, czyli 2018. Mowa oczywiście o filmie Dziedzictwo Hereditary. Polska premiera to 22 czerwca, jak już wspomniałem. Za tę produkcję odpowiada Ari Aster. On napisał scenariusz i wyreżyserował to dzieło. Jest tu też jego debiut pełnometrażowy, bo wcześniej tylko Szorty kręcił. No i właśnie, Jerry już nagrał o tym filmie solówkę, więc szybko przejdziemy do sobie spoilerowej, zwłaszcza że Twoja solówka dostępna na konglomeracie, oczywiście my ją podlinkujemy też w poście. Była właśnie bezspoilerowa ale też dla osób, które w ogóle nie wiedzą, co to w ogóle za film, zrobimy takie słowo wstępu. Więc e, jeżeli chodzi o fabułę, to widzimy, że umiera seniorka pewnej rodziny. Jej córka, zięć i wnuki muszą stawić czoła żałobie, a dodatkowo także pewnym niepokojącym, być może nadprzyrodzonym wydarzeniom. I to w sumie wszystko, co wiemy, przez dłuższą część filmu. Obserwujemy rodzinę, która jest nękana przez różnego rodzaju wewnętrzne konflikty, choroby psychiczne oraz te wydarzenia, które no właśnie nie wiemy do końca, czy są nadprzyrodzone, czy po prostu bohaterowie doświadczają pewnych rzeczy w związku ze swoim złym stanem psychofizycznym. I Jerry, może w dwóch zdaniach przypomnij swoją opinię. Więc co, najkrócej rzecz ujmując, ja byłem po seansie bardzo zadowolony, przy czym wychodząc z kina odniosłem od razu wrażenie i tak się z wami podzieliłem tym wrażeniem, że to jest film, który bardzo podzieli widzów, bo to jest film długi jak na kino gatunkowe. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o Brimstone, które miało 2,5 godziny i Hereditary... No, jest chyba 20 minut krótsze, nie? Czy... Tak, tak. Niewiele jest krótsze, tak naprawdę, ale jak na horror, no to jest naprawdę bardzo, bardzo długi film. Jest to film, który jest bardzo spokojny przez większość swojego czasu i tak naprawdę zaskakuje trochę dopiero w ostatnim akcie, gdzie przyspiesza i zmienia nieco swój klimat. No i tak, ja byłem zadowolony, nie rozczarowałem się, pomimo tego, że dostaliśmy finalnie nieco inne kino niż można było sądzić po trailerach. Ja jestem na taki, uważam, że to jest jeden z fajniejszych horrorów ostatnich lat i na pewno warto się wybrać do kina na niego, tym bardziej, że on ma wiele plusów takich stricte filmowych, ja bym powiedział e, aktorstwo, e, operator, o, operatorka, sposób filmowania i tak dalej, i tak dalej, muzyka, e, więc zdecydowanie wielki ekran to jest coś, co Hereditary służy. Mhm, służy Chociaż z adnotacją tutaj, że wszystko zależy od publiki, od widowni, bo jest to film, który jak zauważyłeś jest długi. Do tego on teoretycznie wykorzystuje też bardzo mocno takie schematy kina gatunkowego. Nie wiem, pojawia się jakaś książka związana ze spirytyzmem. Mamy różne takie motywy, które kojarzymy oczywiście z tego typu kinem, tak z chorobogramem, jakiś sens spirytystyczny, etc. Ale jednocześnie jest on bardzo nietypowy w tym wszystkim co robi nie straszy jumpscarami raczej a takim nieustającym napięciem, tym że my cały czas nie wiemy do końca co jest grane, w jakim kierunku to zmierza, co jest prawdą co jest łudą, co jest jakimś tam zwidem, co jest być może czymś nadprzyrodzonym. Do tego, czy ty o tym wspominałeś w tej swojej solówce, często tutaj widzimy reakcję bohatera na coś, czego my nie obserwujemy na ekranie, czyli coś, co zazwyczaj jest obrazowane na odwrót. Tak? Nie widzimy potwora, tylko widzimy przestraszoną twarz bohatera, bohaterki. To wszystko jest nietypowe i niekoniecznie trafia do szerokiej widowni. O czym mówię? O tym, że gdy ja byłem ze znajomymi na seansie kilka dni temu, to niestety kilka osób znaczy to nie, nie było tragedii tak w moim odczuciu ale ja też jestem zaprawiony w bojach po maratonach filmowych ale na przykład jeden mój kumpel był wściekły po się na publikę bo troszkę tam gadali, śmiali się wtedy kiedy nie powinni na przykład mamy sekwencje z ludźmi, którzy są nadzy i no nie wiem w ogóle z czego to wynika ale kilka osób u nas na sali wiesz reagowało na zasadzie patrz golas, patrz penisa mu widać aha no ja byłem po prostu w szoku, bo to była przerażająca sekwencja, tak, to co się tam działo, już wtedy napięcie sięgało zenitu w tych sekwencjach i ja byłem przerażony, a ludzie reagowali, jak, jakby nie wiem, mieli 11 lat i właśnie pierwszy raz zobaczyli kogoś nago, więc lepiej, jeżeli będziecie szli do kina, wybierzcie jakąś taką porę nietypową, czy dzień tygodnia nietypowy, sprawdźcie, czy sala na pewno jest w miarę pusta, bo nieodpowiednia widownia może wam seans popsuć, więc jeżeli zobaczycie na przykład, że są trzy rzędy po środku zajęte w kinie, to raczej wybierzcie inny po prostu termin, bo no szkoda stracić dobry film przez złą publikę, niewychowaną tak? czy nieszczególnie inteligentną, no bo umówmy się, no takie reakcje na to, że aktor jest nago, to nie świadczy raczej o zbyt wysokim IQ. No, przy czym to wydaje mi się, że to naprawdę wszystko zależy też jak się trafi, bo jak ja byłem, to był sens przedpremierowy i w sumie było bardzo dużo ludzi, jak to w często w Cinema City bywa na tych przedpremierach i publika mi się podobała, w tym sensie, że to była taka publika horroru typowa, jak ja to mówię, czyli że początkowo nawet ludzie właśnie reagują tak różnie. Jest właśnie trochę gadania, jest trochę podśmiewywania się, nieraz w nieodpowiednich momentach, ale jest też później w, to, w ramach dalszej części seansu coś takiego, co ja bardzo lubię, czyli to, że im dalej w las, tym te heheszki, wiesz, milkną coraz bardziej i wręcz czuć, jak ta atmosfera na sali kinowej gęstnieje, bo to jest dla mnie też taki dowód na to, że, że film działa po prostu, nie? że jeżeli jest w stanie zamknąć usta właśnie tym wszystkim gadającym i podśmiewującym się z tego, co widzą na ekranie, no to, to znaczy, że jednak reżyserowi scenarzyście się udało. Znaczy ten mechanizm u nas też zadziałał, tylko po prostu no, te jednostki no to nadal wiesz, troszkę jednak psuło cały sens. Nie, chciałam no, tak od tego. Właśnie zostańmy w sumie może przy y, tych reakcjach, przy opiniach. Y, powiem jeszcze jedną anegdotkę. Ja prowadzę te moje kursy, nie i ostatnio. Nawet nie pamiętam z jakiej okazji, ale jakoś zeszliśmy na temat chodzenia do kina na zajęciach i wspomniałem o tym, że byłem, to było dosłownie dzień po seansie, że byłem w kinie na dziedzictwie i jeden z kursantów na szczęście to już było pod koniec zajęć jeszcze ostatnie zajęcia w tym semestrze więc oceny wystawione, wszystko zaliczone powiedział zareagował mniej więcej w taki sposób ha, o stary słuchaj, mogłeś powiedzieć tak, to bym cię uprzedził, bo przecież to jest tragedia no po prostu straszny film, Jezu, cała sala się śmiała, no, masakra i to jeszcze takie długie był, a ja wiesz, stoję i mnie trzęsie, i tak zagryzam zęby, tak sobie myślę, człowieku Straciłeś moich oczach. Hmm. Ale wiesz to, to, to jest ciekawe, jak mówisz, żeby zacząć od widowni, to naprawdę to jest. Temat interesujący o tyle, że tak. Hereditary, jak się okazało, jest hitem w Polsce. Bo ja widziałem gdzieś tam dosłownie z dwa dni temu informację, że w weekend otwarcia do kin trafiło przeszło 40 tysięcy osób i to jest wow. chyba najlepsze otwarcie horroru w ostatnich latach. Ten film pobił obecności między innymi itd. i tak dalej, tak dalej, więc to dowodzi, że ludzie na horror jednak chcą chodzić do kina. No i też dowodzi, że ta kampania marketingowa przyniosła efekty. Natomiast jak się spojrzy właśnie na reakcję widzów, to ja odnoszę wrażenie, że to jest film, który najbardziej dzieli publiczność od czasów Ostatniego Jedi, czyli od grudnia, gdzie tam po seansie mieliśmy bardzo, bardzo mocno spolaryzowane opinie i ludzie byli i zachwyceni i po prostu znienawidzili ten film z całej siły no i z dziedzictwem jest bardzo podobnie, bo w internetach widać bardzo dużo dyskusji, gdzie ludzie po prostu wylewają wiadra pomyj na ten film a z drugiej strony jest sporo też recenzji optymistycznych, czy wręcz hura optymistycznych, którzy chwalą dzieło Astera no, no więc jakby to, co ja podskórnie wyczułem wychodząc z kina spełnia się po prostu na naszych oczach nie? i widać, że no to nie jest po prostu film dla każdego, to jest taki truizm. Nie? Ja, wiesz, to taki wyświechtany fra frazes, który się często używa w recenzjach, że to nie jest film dla każdego, ale jeżeli się nastawić na coś, to się będziesz dobrze bawił, ale wyjątkowo akurat w przypadku tego filmu wydaje mi się, że coś w tym jest, że Trzeba, y, może trochę wiedzieć, na co się człowiek pisze, y, no i, i po prostu lubić kino grozy jako takie. No bo jak ktoś, wiesz, idzie na horror i widział wcześniej tylko właśnie obecności, czy na przykład piłę, które jednak operują, y, nawet jeżeli to są filmy dobre często, czy nawet bardzo dobre, jak w przypadku obecności, operują jednak taką grozą i napięciem. To powiedziałbym może prostszym, to, to też nie, nie brzmi dobrze, ale prościej podanym, czy tak wiesz, bardziej bezpośrednio podanym właśnie, gdzie jest więcej takich bardzo klasycznych jumpskerów czy tej takiej grozy bardziej znanej nam, można powiedzieć, no to, to wiesz, to jednak taki horror bardziej rozrywkowy, trafia do szerszej publiki po prostu. A Hereditary wpisuje się raczej w ten nurt tych horrorów takich nieco bardziej artystycznych, niszowych, po kroju, nie wiem, It z babaduka, mhm. które to filmy wiesz, były z jednej strony bardzo chwalone przez krytykę, ale jak się spojrzy na oceny, to też był, nie wiem, możemy sięgnąć do The Witch i tak naprawdę można by było wymieniać bardzo dużo tych takich uznawanych za najlepsze horrory ostatnich lat, które u krytyków zgarniają bardzo solidne pochwały, a u widzów już jest z tym bardzo, bardzo różnie. Mhm. Znaczy mnie trochę pociesza w to, że jednak ostatecznie te oceny nawet na takim filmwebie, to jest tam 6 z hakiem mam wrażenie, na IMDB to jest 7,7, ,7, na pomidorkach to jest prawie 90%, na metaskorze to jest też blisko 90%, więc ostatecznie... Nie jest tak źle, ale ja myślę, że ludzie totalnie się tego nie spodziewali w tym przypadku, nie? że ogólnie to kino bardziej artystyczne, bardziej niszowe, ale takie naprawdę dopracowane, wartościowe zbiera te negatywne opinie. My na to narzekamy zresztą regularnie, nie? gdy my chwalimy te filmy, a potem wchodzimy gdzieś tam w komentarze na film i się łapiemy za głowę. A tutaj. Znaczy, ja nie rozumiem tych reakcji, o których wspomniałem, na przykład w kinie totalnie, ale jestem w stanie zrozumieć, że ludzie się nastawili na coś zupełnie innego. Bo ja po trailerach też w sumie miałem troszkę inne oczekiwania, na przykład śmierć jednej, jego, jednej z głównych postaci. Śmierć jednej z głównych postaci była dla mnie dużym szokiem. Tak, to znaczy, ta postać nie zostanie by wyeliminowana z filmu tak, w 100%, bo jakąś tam rolę do końca odgrywa, ale wiesz, totalnie się tego na przykład nie spodziewałem. I też ty mówiłeś chyba u siebie, że recenzenci zwracają uwagę na to, że film dzieli się na dwie części. Coś takiego nie wspominałeś? Tak, tak, tak. No, w wielu recenzjach się to powtarza, że jest bardzo wyraźna zmiana kierunku i że to powoduje wyraźny dysonans, że w tych takich bardziej stonowanych czy wręcz negatywnych recenzjach to jest bardzo częsty zarzut, nie, że mamy do czynienia z kapitalną pierwszą połową filmu i słabą połową drugą. No, znaczy, ja jak powiem... tak jak mówiłem w swojej recenzji z czym ja się nie zgadzam znaczy dla mnie to jest yy... znaczy tak jest coś co świadczy o nie wiem jakiejś niekompetencji krytyków yy... i ja to mówię z pełną świadomością tych słów bo to teraz brzmi jakbym się mądrzył strasznie ale yy, słuchajcie no, ten film ma naprawdę mocny yy, genialny ale genialny w swojej prostocie foreshadowing on naprawdę zapowiada wszystko co się wydarzy w drugiej połowie rzeczywiście akcenty się troszkę przesuwają, klimat, atmosfera się troszkę zagęszcza, mamy więcej akcji, film staje się bardziej dynamiczny, ale wszystko, co się wydarza w drugiej części filmu, zostaje, ma podprowadzenie, takie dość mocne, naprawdę, nawet twisty fabularne w gruncie rzeczy, większość z nich da się przewidzieć, wynikają z dialogów, wynikają z tego, co po prostu znajduje się w centrum kadru w różnych scenach i ten film nie jest szczególnie subtelny nawet w tym wszystkim, on nie przekracza pewnej granicy, bo wy wiecie z innych naszych recenzji, że mnie to strasznie irytuje, kiedy film traktuje widzę jak głupka. To Hereditary tak nie czyni. Szanuje jednak swoją widownię, ale no naprawdę to, te wszystkie zwiastuny przyszłych wydarzeń są no, dla mnie niezwykle czytelne, strasznie jasne. Więc jeżeli ktoś stwierdza, że film odbija w dziwnym kierunku niespodziewanie, to nie wiem, może przysnął na tej pierwszej połowie, czy coś, czy oglądał siedząc w telefonie na Facebooku, bo naprawdę Wiesz, nie to... jestem w stanie tego zrozumieć. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu to nawet nie jest sam kasu z tego, bo jeżeli ktoś mówi właśnie, że ta druga połowa nie wynika z pierwszej, no to tak jak mówisz, to raczej jest przykład niekompetencji, bo ja się w pełni zgadzam, że, że tutaj ja bym nawet był trochę bardziej krytyczny, jeżeli chodzi o ten foreshadowing, bo jeżeli dobrze pamiętam, to w tej swojej recenzji właśnie nawet o tym wspominałem, że Tutaj czasami ten brak subtelności jest widoczny mimo wszystko w niektórych scenach, natomiast bardziej wydaje mi się, że to wynika z tego, że po prostu jak ktoś... Przesiedział tę pierwszą połowę seansu, to po prostu się nastawił gdzieś wewnętrznie, często na to, że będziemy mieli podobną tonację i do, do samego końca i ten film skończy się w podobnym klimacie, jak się zaczął, czy, czy będzie rozgrywał po prostu te nuty, którymi przez te, nie wiem, godzinę 15 nas raczy. Jednak ta zmiana tonacji jest widoczna. Przy czym, no, dla mnie, to mówię, to jest logicznie poprowadzone całkiem. Wszystko, tak jak mówisz, jest podbudowane. Przy czym znów to ja, ja akurat nie lubię czegoś innego jeszcze w podejściu wielu recenzentów, czyli tego, że narzekamy na film, bo dostaliśmy dzieło inne niż żeśmy oczekiwali. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i pisałem, że to jest dla mnie jeden z kardynalnych błędów recenzenckich i to jest coś, czego nawet ja też nie unikam, bo czasem wiesz wychodzę zawiedziony z kina albo z, jestem zawiedziony książką czy komiksem, bo, bo się nasłuchałem, że to jest, nie wiem, wybitne, odkrywcze albo cokolwiek innego i, i dostaję finalnie coś, co nie do końca do mnie trafia, ale to bardziej świadczy o tobie, czy o mnie, niż li o samym dziele. No bo, wiesz, możemy dyskutować i ja w jakiejś dyskusji gdzieś tam na fejsie nawet napisałem coś takiego, że w mojej ocenie z perspektywy czasu ta kampania marketingowa jest trochę nietrafiona. Bo i te wywiady, w których Aster opowiadał o swoich inspiracjach, nie wiem, nawiązywał do Dziecka Rozmery, do Nie oglądaj się teraz, wielu recenzentów mówiło o Egzorcyście na przykład, Ale te trailery... Bo umówmy się, Hereditary to jest w dużej mierze dziecko Rosemary, ale to znowu powołanie się na egzorcystę nawet na ulotkach polskich i na plakatach, to właśnie to też o tym mówiłeś, ten dla mnie jakiś absurd totalny. Ja nie wiem, gdzie no jest, jest egzorcystę. Uh -huh. Ale w sensie, wiesz, w filmie ja widzę dziecko Rosemary, a egzorcystę absolutnie nie widzę. Nie no, ale, ale wiesz, no ale to recenzenci, którzy wypisywali takie rzeczy, nastawiali widzów na, na pewien rodzaj kina. To tak jak hmm. mówię te, ten trailer, no on też nastawiał widzów na ne, coś... Innego niż finalnie trochę dostajemy. Ja, ja unikałem spoilerów w swojej recenzji, więc ja bym chciał rozwinąć na przykład to, co nie, wspomniałem o tym, że tutaj na przykład ja rozumiem zawód pewnych, y, y, część, pewnej części widzów, którzy na przykład spodziewali się po trailerach, że niektóre elementy, które tak naprawdę stanowią tło czy scenografię wręcz, że one nie, nie odgrywają większego znaczenia fabularnego. Y, ale, ale to nie jest wada filmu. Nie, to, to po prostu pokazuje, że kampania marketingowa była zrobiona tak, żeby zaintrygować widzów, co się udało, bo widać, że frekwencyjnie ten film naprawdę sobie dobrze radzi i za granicą i w Polsce. Na no to, że dostaliśmy inne dzieło, no proszę Cię, no to jest trochę kasu z tego, że z jednej strony obecnie wszyscy marudzą, że mamy na przykład trailery, które w dwie minuty stresztają Ci cały film, a z drugiej strony będziemy marudzić zaraz, czy co, czy mamy marudzić na to, że dostaliśmy trailer, który zapowiadał nam nieco inne kino, nie? Ale bo... właśnie przecież to jest kasus też Marvela, ostatniego MCU, nie? Że, no my bardzo chwalimy to, że trailery troszkę mylą tropy, że nie wiem, bo to jest trochę tak, jak nie wiem, ze Spider-Manem, Homecoming. Trailer pokazywał nam Tonego, tak? głównie Tonego. trailery tam miały w sumie, nie wiem, pokazały nam z 5 minut materiału i przez cztery minuty widzieliśmy Tonego Starka w nich i potem okazało się, że w całym filmie jest, nie wiem, siedem minut Tonego Starka. No i to było genialne właśnie, że... Ale to dużo jest... Na... Te, teraz jest dużo taka, takich trailerów, nie? To przecież jak my rozmawialiśmy z Mando o solo, no to przecież w trailerach y, jedna z pierwszych scen i taka kluczowa scena w, y, z, z punktu widzenia całości tego trailera, y, która teoretycznie wydawałoby się, że otwiera film, czy będzie go otwierać, jest jedną z ostatnich scen w filmie i wiesz kontekst w jakim ona jest umieszczona w trailerze jest absolutnie inny do tego gdzie widzimy ją w, finalnie w całym filmie I, i dla mnie to jest mega plus, że można się tak bawić właśnie tym materiałem i trochę pogrywać sobie z widzem. Mhm. W każdym razie dobra, to my właśnie przejdziemy chyba już do tych spoilerów. Tutaj bym mhm. chciał tylko powiedzieć, że dla mnie, ja też mówiłem coś takiego przy z tą, że yy... To był taki western, thriller na swój sposób totalny, nie? w którym mi się podobała i muzyka, i aktorstwo, i scenografia, i kostiumy, i e, sposób prowadzenia narracji. No tam wszystko do mnie jakoś tam trafiało. Tak samo z przypadku dziedzictwa. Nawet dziedzictwo mi się w sumie bardziej podobało. Mam wrażenie, jeszcze lepiej mnie trzymało w napięciu. Trochę inaczej właśnie tutaj ta narracja wygląda, bo dziedzictwo przez salutki film trzyma nas w napięciu i ma zupełnie inaczej te plot pointy rozłożone. Tak też w sumie poza właśnie tymi finałowymi nie do końca typowo. Też nawet sam fakt, że nie było planszy tytułowej mnie zdziwił. Mhm. Bo tak nawet sobie pomyślałem, że może nie schowam telefonu, cych szybko zdjęcie na Insta, nie? że Skada właśnie z tytułem. A tu się okazało, że wiesz, że ja w ogóle ogląda, ogląda, tak połowę filmu sobie uświadomiłem, że nie było tytułu. Ale wracając do tego, do samego filmu, no aktorstwo, w ogóle wszyscy aktorzy, tak, Toni Collet, genialna po prostu rola, tej takiej właśnie zdrozgotanej kobiety, zniszczonej psychicznie, potem też fizycznie, z tą traumą po śmierci matki, po, po życiu też z tą matką, nie wiem no Mili Shapiro no tą swoją nawet fizjonomią zagrała świetnie, ale też w tych scenach, gdzie ona właśnie tak gra, gra nie jako aktorka, też wypada bardzo dobrze Alex Wolff jako Peter początkowo on tak jest troszkę z boku nie? w tym filmie i tak myślałem, że on tak będzie też fabularnie gdzieś na dalszym planie, a tu się okazuje, że potem on ma dużo do zagrania i też ma takie trudne sceny do zagrania. Nie jest scena w szkole z ławką, którą może kojarzyć się ze zwiastunów. W ogóle krąży taka plotka po internecie teraz, że on naprawdę uderzył w twardą ławkę w tej scenie i w sumie to, to tak zagrał, że <gryw> jestem w stanie w to uwierzyć. On ma masę takich scen, gdzie on musi grać właśnie też tak totalnie całym ciałem, każdym gestem każdym ruchem twarzy świetna rzecz, ale to co na mnie chyba najmocniej wpłynęło i to akurat może się wydać komuś kontrowersyjne, nietypowe, dziwne to Gabriel Bern jako Steve bo Steve jest tą postacią, która stara się trzymać tę społeczność w kupie za przeproszeniem tak stara się opanować tę sytuację być tym takim tym spoiwem dla tej rodziny, być wentylem bezpieczeństwa dla nich, tą instancją kontrolną, chociaż sam jest coraz bardziej zdruzgotany. i jest taka sekwencja, gdy Steve się łamie, gdy Steve po tej całej walce o to, by, by jakoś przetrwać ten trudny czas, Steve zaczyna płakać. Pamiętasz w samochodzie? Tak, tak, tak. tak, tak. Ja w tej, scenie, w tej scenie się złamałem też, po prostu, wiesz, nagle oczy puściły i też się zalałem łzami, byłem tak po prostu z... Przybity tym, że, że ta, ten ostatni bastion tak, jakiejś stabilności, jakiejś nadziei w tym świecie przedstawionym, że on padł. Ten. Yy, no. Więc dla mnie też chociaż ta postać teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że on miał najmniej do zagrania, nie? bo właśnie nie miał tych wszystkich. Yy, no właśnie nie miał. Wiesz o czym mówię? Nie, nie, nie miał tej wiedzy. Wiem, wiem, wiem ale wiesz to, wydaje mi się, że. To jest akurat przykład na to, że Aster jako scenarzysta tutaj sobie nieźle poradził jako Bardzo debiutant, dobrze. bo taka postać w tym filmie tak po prawdzie była potrzebna i to, Bardzo. że może się wydawać, że on ma niewiele do zagrania, no, no bo tak jak mówisz, no, teoretycznie to jest postać, która po prostu najmniejszą drogę przechodzi, czy najmniejszą przemianę przechodzi w trakcie cał, całego filmu, natomiast ona jest bardzo istotna i te, te, to właśnie taka niezłomność i ta pewna niezmienność, ona jest fundamentalna w kontekście zaprezentowania przemian otoczenia, bo wydaje mi się, że tutaj Toni Kolet czy, czy właśnie ci młodzi aktorzy i aktorki, oni by też nie wypadali tak wiarygodnie i tak dobrze, gdyby nie ten kontrapunkt w postaci właśnie tej takiej spokojnej, stonowanej postaci ojca. Także mhm. wydaje mi się, że i scenariuszowo i pod kątem aktorskim właśnie to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Zresztą, gdy mówimy o horrorze, tak, no to podstawą horroru jest to zaburzenie porządku świata, to pęknięcie, przez które potwór lub potworność wkracza do świata, niszczy jego reguły, zaburza w ten sposób bezpieczeństwo, spokój bohaterów. I Steve jest tutaj tym symbolem tych zasad właśnie rządzących tym światem, tego porządku, który zostaje zaburzony. I to jest... To, to jest ten punkt, gdzie cały świat też się tego filmu zmienia. Nie? Gdy właśnie czujemy, że przekroczyliśmy już granicę, za której nie ma powrotu i właśnie potem wszystko zaczyna też eskalować troszkę, ten film jeszcze bardziej właśnie nie troszkę, jeszcze bardziej przyspiesza, bo troszkę zaczął jakiś tam moment wcześniej. No, dla mnie naprawdę Świetna rola. i znaczy pewnie nie zostanie doceniona niestety, ale dla mnie coś niesamowicie dobrego. A to nie to ja mam nadzieję, że dostanie nominację. Zresztą Mieli też mogłaby dostać. Zresztą wszyscy oni tutaj by mogli dostać nominację, fajnie by było, bo myślę, że zasłużyli. Mhm. I jeszcze chciałem powiedzieć, że doceniam scenografię i przede wszystkim te domki. Tak, które zostały wykonane na potrzeby filmu, które też widzieliśmy w trailerach, bo to też wygląda niesamowicie. Muzyka także mi się bardzo podobała i jeszcze jeżeli chodzi o pracę reżysera, scenarzysty scenarzysty w gruncie rzeczy to sam research, który tutaj twórca wykonał na potrzeby no, stworzenia tej fabułki, bo on tutaj wykorzystuje różne też wierzenia. No, nie chcę powiedzieć za wiele teraz, tak? ale to też czuć, tak? że wykonał jakąś tam lwią pracę i film na tym jeszcze zyskał i też praca kamery, bo te ujęcia takie, hmm, nie wiem, trochę kubrickowskie momentami. Jeszcze miałem jakieś inne skojarzenia, ale teraz mi uleciało. No to też jest horror totalny i tak jak jeszcze ja ci powiem, że ja zaraz po Sansie byłem taki, że jest dobrze. Ale mam pewne wątpliwości, muszę sobie wszystko ułożyć w głowie, a dosłownie tam 15 minut, pół godziny po Sansie, godzinę po Sansie, jak troszkę porozmawiałem ze znajomymi, wróciłem też do domu, sobie wszystko układałem w głowie, to byłem coraz bardziej zadowolony i na drugi dzień już mogłem śmiało powiedzieć, że tak, to jest bardzo dobry film, prawdopodobnie jeden z najlepszych horrorów w tym roku i też najlepszych ostatnich lat. Ja jestem na tak. Ja również, no, porozmawiamy sobie zaraz spoilerowo, bo ja cały czas mam pewne wątpliwości fabularne, ale tak jak wspomniałem w tej swojej solówce, no one mi absolutnie nie psują zabawy z całego seansu i, i myślę, że wspólnie polecamy, a jeżeli ktoś widział film albo jest odporny na spoilery, no to, to zapraszamy do sekcji spoilerowej, gdzie sobie właśnie trochę podyskutujemy już o poszczególnych tych rozwiązaniach fabularnych. Dokładnie tak. Do usłyszenia za chwilkę. Uwaga! Spoiler! Witamy Was ponownie w strefie spoilerowej tym razem. Dobrze, Jerry, to może teraz Ty poprowadź troszkę. Przejmij pałeczkę, bo wiem, że właśnie w tym podcaście swoim pierwszym w tej solówce nie rozwinąłeś pewnych kwestii, które gdzieś tam Cię męczą, więc proszę, masz teraz okazję. Możemy podyskutować. W sumie nie wiem od czego zacząć, może od tego co, co zasygnalizowałem chwilę wcześniej, że rozumiem pewien zawód, że pewne elementy tego filmu, które wydawały się być kluczowe fabularnie, one się okazały dekoracjami. Mam na myśli na przykład tutaj te wszystkie domki, które okazały się właśnie być dekoracją tak naprawdę i wiesz, i ja stwierdzam tak, czy stwierdziłem bezpośrednio po seansie, że nie wiem, czy to nie jest jed, jeden z tych elementów, który spowodował, że tak wielu ludzi jest zawiedzionych, że ten trailer, te plakaty, które też jakby stawiały trochę właśnie na to, że mamy tutaj ten dom jako ten taki domek, który nasza główna bohaterka robi że to będzie miało jakiś taki, wiesz ładunek dodatkowy a tak po prawdzie to jest Świetnie wykorzystana poprzez to, że na przykład widzimy, jak nasza bohaterka odtwarza pewne sceny, które albo wydarzyły się w przeszłości, albo wydarzyły się chwilę wcześniej, i to pokazuje, jak ona, nie wiem, przepracowuje swoją traumę, albo y, służy nam za pewnego rodzaju foreshadowing. Bo, na przykład, jedna z moich ulubionych scen z domkami to była ta y, z matką w drzwiach. Nie, nie wiem, czy, czy mm -hmm. kojarzysz tak, tak, tak, tak. Te, A, tę sekwencję. Oczywiście. I druga, moja ulubiona, to jest ta z jej matką karmiącą dziecko piersią. Po prostu takie dwie pozornie mało istotne wydawałoby się sceny, które są szalenie takie intensywne i, i takie no, pozostające w pamięci. Ale nie mniej, wiesz, no te, te domki właśnie poza te, tą taką funkcją właśnie trochę forsadowinkową, no one bardziej stanowią to tło, to takie atrakcyjne wizualnie, ale jednak tło. Przy czym dla mnie to nie jest wada, żeby, żeby była jasność, natomiast no, trochę rozumiem, że ktoś jak się nastawiał na to, że to będzie wiesz, coś więcej, to, to mógł się zawieść na przykład z tego punktu widzenia. Jak Ci się to podobało w ogóle? Kupiło Cię te, te, te, ta, ta cała sekwencja, ten pomysł właśnie na to, że ta nasza bohaterka się tym zajmuje, czym się zajmuje? Znaczy ja absolutnie tutaj nie, nie widzę zarzutu w tym wszystkim. Dla mnie to jest y, coś, co było bardzo trudne w realizacji sprawdziło się doskonale, więc doceniam to podwójnie wręcz. Y, po pierwsze to świetnie wygląda wizualnie, tak po prostu jako element scenografii, tak? Umówmy się. Po no, drugie bez to zostało to bez, to wykorzystane bez to zostało wykorzystane też przez kamerzystę i montażystę. W ogóle film się zaczyna takim najazdem, nie na pokój w domku, bo właśnie może wyjaśnijmy. Nasza tutaj główna bohaterka, ta właśnie córka zmarłej seniorki, czyli ona się nazywa Eni, w tej roli właśnie Toni Kolet, ona tworzy miniatury różnych budynków, przestrzeni. I to takie niezwykle szczegółowe miniatury. I na początku widzimy miniaturę domu, w którym mieszkają bohaterowie. Kamera wjeżdża do takiego pokoiku w tej miniaturce, i po chwili, tak dosłownie, no to, to, to jest idealny też efekt, po prostu, jeżeli chodzi o technologię, że zatrzymuje się w pewnym momencie obraz i okazuje się, że ten kadr żyje, także to jest prawdziwy pokój. I w ogóle nie czuć tego przejścia, nie? W sensie, że mhm. tak, tak, tak. Ja w ogóle byłem w szoku, że naprawdę to przeszło tak płynnie. Genialna rzecz. Dodatkowo te domki są ekspozycją, bo nasza bohaterka tworzy je na zlecenie różnych galerii czy osób prywatnych, po prostu z jej pracą ona tak zarabia, ale jednocześnie też w ten sposób przepracowuje różne wspomnienia, różne traumy. I. E Czasami to jest taka czysta ekspozycja, czyli widzimy taki stworzony przez nią domek, taką miniaturkę pokoju czy budynku, czy jakiejś innej przestrzeni, który w jej obrębie jakąś scenkę rodzają, tak jak wspomniał Jerry przed chwilą. To były te przykłady. Mamy też te sekwencje czasem wplecione w fabułek, na przykład bohaterka odtwarza śmierć swojej córki Charlie, tworząc właśnie miniaturę samochodu, ulicy, słupa i nawet urwaną głowę córki. Sobie buduje, tak i maluje ze szczegółami, z rozbryzganą krwią gdzieś tam dookoła i nawet ze znakiem chyba naszego Paimona, tam też na tym słupie. no To jest przerażające po prostu jako element fabuły i narracji. Ja naprawdę pod każdym względem doceniam to. Do tego sam fakt, że to jest sposób zarobku na życie, ale też autoterapii i fakt pokazuje też, jaką Eni jest nie wiem, pedantką, w sensie jaką wagę przywiązuje do tych detali, do szczegółów i też widzimy jak ciężka to jest praca i wtedy gdy przechodzi załamanie i niszczy to wszystko, to ja to też dużo mocniej odczułem, nie? Gdyby na przykład zniszczyła, nie wiem, rzuciła laptopem o ścianę, to ja bym w ogóle się tym nie przejął, a gdy ona niszczyła te swoje miniaturki, to ja autentycznie się wsunąłem w fotel, otworzyłem usta, wciągnąłem głęboko powietrze, wiesz, wszypiłem się pazurami w fotel i sobie myślę, nie, co ty robisz, nie, naprawdę ja to przeżyłem, tak, mhm. więc dla mnie no to odgrywa ważną rolę tutaj i, i, i, i jestem na tak, absolutnie, nie widzę żadnego problemu. No, no, ja też, ja też. Bardzo mi się to podobało, bo... to, Ta, mówię, to... jest świetna rzecz, przepraszam, hmm. tylko dokończę. I do tego, to są takie donki jak dla lalek, nie takie miniaturki z tymi figurkami ludzi. I jako metafora, to się genialnie sprawdza, że cały dom naszej rodziny jest takim donkiem dla lalek, w którym ktoś inny z zewnątrz rozstawia sobie figurki. Hello, no genialna rzecz, po prostu, wiesz, poziom meta yy, taki naprawdę z najwyższej półki, no szacuneczek. No, ja się, ja się tutaj jakby w pełni zgadzam, natomiast tak jak właśnie przy tych takich kontrowersjach jakiś jesteśmy, to ja Ci powiem, że trochę rozumiem, że ten, ta główna oś fabularna związana z tym odrodzeniem tego demona, ona może... Być właśnie taka dyskusyjna, bo ja sam trochę mam z tym problem. Z tym konkretnie to nawet nie chodzi mi o to, że wiesz, że nagle w drugiej części filmu ten taki pozorny dramat psychologiczny, można powiedzieć, który, który tutaj się rozgrywa na naszych oczach, zamienia się w horror okultystyczny, taki stary, dobry horror okultystyczny, to co... co co z tym, że wydaje mi się, że tutaj nie do końca wszystko to fabularnie jest dobrze nam zaprezentowane. Jak gdzieś wyczytałem w internetach i to też Paweł Mateja wspomniał o tym na priwie, że gdzieś się pojawiła informacja, że ten film był ponad godzinę dłuższy jeszcze w pierwotnej wersji i być może tak faktycznie było, że wiesz, że tu było jednak więcej materiału właśnie w tej drugiej części, gdzie mieliśmy więcej stopniowania i lepiej były zaprezentowane nam te wszystkie elementy właśnie okultystyczne, bo o ile wiesz, sam ten taki foreshadowing, który właśnie ma nam pokazać, że tutaj będziemy mieli z czymś takim do czynienia, właśnie to, że widzimy te różnego rodzaju symbole, tam na przykład wiesz ten łańcuszek, który nosiła ta Nestorka Rodu, ta książka okultystyczna, te, te seanse spirytystyczne tak dalej, te jakieś napisy na ścianach, które widzimy w domu i, i różnego rodzaju drobne elementy, które nam od samego początku filmu sugerują, że, że tutaj tak naprawdę ten okultyzm będzie szalenie istotny, to jest ok. Natomiast jak sobie spojrzymy na koniec, kiedy już mamy ten wielki reveal i się okazuje to, to odkrycie niepotrzebnie już wam angielskiego słowa, tak mi się skojarzyło. Kiedy już odkrywamy prawdę, że mamy tutaj do czynienia z tym odrodzeniem się demona i mamy niby pokazane, że on preferuje te postaci męskie i dlatego właśnie ten nasz biedny Peter jest ofiarą tego opętania i staje się tym wcieleniem demona, to jest to ja cały czas nie jestem w stanie sobie tego w głowie ułożyć sensownie, bo tak, raz, że cały ten plan tego kultu wydaje mi się absurdalny, bo ja nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć, dlaczego akurat Peter, dlaczego oni w ogóle, wiesz, nie odrodzili tego demona po prostu jakieś lata temu. No. Oni mogli to zrobić z kimkolwiek, a patrząc na kultystów, to mógł to zrobić którykolwiek z męskich członków kultu tak naprawdę, wiesz, stać się tym naczyniem dla, dla tego demona. A, I to jest jakby jeden mój problem z, tym, z tą fabułą. A drugi problem jest też taki, że w, tej, w tym trzecim akcie ja nie do końca Wiem, co, co tam się dzieje, jakby jak ten demon się przesuwa, bo ja nie wiem, czy i tu zadam ci pytanie i oddam ci głos i mam nadzieję, że mi to wyjaśnisz, bo ja tak sobie to ułożyłem w głowie, że tutaj mamy sekwencję taką, że Eni nam mówi, że nie dopuściła matki do Petera, więc ona niejako oddała demonowi tą młodszą córkę, nie? I że ona tam kładła jej do głowy i, i przygotowywała ją jako właśnie to naczynie, co by grało z tym, że w końcówce w tej scenie w domku pada coś takiego, że w końcu jesteś tam uwolniony z ciała tej dziewczynki, czy, czy coś tam takiego i możesz przejść na tego osobnika płci męskiej, ale wiesz, mamy te przeskoki takie, które są obrazywane tym takim przesuwającym się światłem w tym trzecim akcie i nie wiem, czy na przykład to było tak, że ta dziewczynka po swojej śmierci przeszła na kogoś i na kogo ona przeszła. Nie, no Bo można powiedzieć, że widzimy naszą główną bohaterkę w tym ostatnim akcie już w finale opętaną, ale czy ona jest opętana przez tego Paimona? No, nie do końca ma to dla mnie sens, nie? bo jak on by z ciała tej dziewczynki nagle się znalazł w ciele naszej głównej bohaterki? Czy to było tak, że na przykład dopiero ten sens spirytystyczny spowodował, że, że ten demon mógł się w nią wcielić? Nie wiem i to jest dla mnie niejasne. Oczywiście ja mogę sobie to jakoś tam zracjonalizować, dopowiedzieć, uzupełnić te białe plamy. Ale nie mniej całościowo no jest to wszystko dla mnie mocno dyskusyjne, no a przede wszystkim właśnie y, zaczynając od tego y, głównego elementu, czyli tego, że mamy wiesz, wielki kult, który y, uparł się, żeby demon się wcielił w tego Petera, gdzie tak naprawdę no, fabuła mi nie uzasadnia, dlaczego akurat on, dlaczego akurat to musiał być ten członek rodziny, a nie dowolna inna postać, y, która się im nawinęła akurat. I oddaję Ci głos. Dobra, to w związku z tym, że od razu przeszedłeś do finału, bo myślałem, że trochę więcej o tej pierwszej części jeszcze porozmawiamy, to potem do najwyżej do tego wrócimy, do tych chorób psychicznych i tak, tak dalej, i do tego ba podziału chętnie. ewentualnego na dwie czy trzy nawet części na akty. A teraz wracając do twoich pytań, jeżeli coś będę pomijał, coś będzie niejasne, to tam wiesz, po prostu męcz mnie, bo ja to w miarę sobie w głowie już ułożyłem, więc tak. Dlaczego Peter? Z prostego powodu. Nasza babcia, której imienia teraz nie pamiętam, seniorka rodu, po prostu od dawna była członkinią kultu. tak? Miała swoją sektę i ona jej przewodziła też prawdopodobnie, o czym świadczą te zdjęcia. Tak, tak, zresztą tak Widzimy no, te zdjęcia, że ona zna tych wszystkich ludzi z kultu, z sekty od dawna. Tak? To jest kult, który przez wiele, wiele lat Prawdopodobnie wyznawał właśnie wiarę w Paimona i próbował go jakoś przywołać. Przy wiesz, to nie jest taki proces, że nie wiem, wypowiadam zaklęcie i BUM, e, duch się, demon się pojawia. E, tylko właśnie trzeba mu było dać to ciało, naczynie i tak dalej. No i jako e, nasza liderka kultu, tak naczelna kultyska, tak to teraz ujmę na potrzeby po prostu tej rozmowy miała poświęcić swojemu rodzinom. Wprost mówi, że to jest jej poświęcenie, bo tam jest nawet ta karteczka do swojej córki, do Eni, z której wynika, że to jest poświęcenie, że tego nie zrozumiesz, ale to jest tego warte. Także nagroda jest tak wielka, że nie ma się co martwić jakimiś tam stratami po drodze. Więc dlatego Peter. Dlaczego chłopiec? Dlatego, że powiedziałem o tym researchu. Paimon to jest demon właśnie z ciałem mężczyzny i twarzą kobiety, i y, niby ma odżyć w ciele chłopca. Tak jak wspomniałeś, Eni odcięła Petera od swojej córki, y, or, przepraszam, od swojej matki, od naszej babki z kultu. Y, dlatego ta jak gdyby y, umieściła go, w jakiś sposób przywołała tak z całym swoim kultem, y, w ciele Charlie, która była całkowicie pod jej kontrolą. Zresztą Charlie, no to też umówmy się imię. Y, też bardziej męskie. Ta fizjonomia uh -huh. dziewczynki też jest nietypowa, co też może, możemy interpretować jako powiązane właśnie z całym tym rytuałem y, przywołania Pajmona. I teraz y, mamy dużo takich dialogów, które bardzo dużo nam mówią. To był właśnie ten foreshadowing, który ja sobie bardzo wysoko ceniłem pod koniec filmu. Y, Charlie mówi wprost, że babcia y, o nią dbała, że babcia była jedyną osobą, która się nią troszczyła. Nie wie, co się nią teraz stanie. Tak ona pyta własnej matki, kto się nią teraz zajmie po śmierci babki. Bo ona była właśnie tym naczyniem pielęgnowanym przez y, kultystkę. I mówi też, że babka y, chciała, żebym była chłopcem. Wolała, żebym była chłopcem. Właśnie dlatego, że wtedy mogłaby być już tym ostatecznym tak naczyniem dla Paimona. Do tego potem dowiadujemy się, że... Kojarzysz, jak Eni opowiada o swoim lonatykowaniu? Mhm, dowiadujemy tak, tak. się, że prawie zabiła siebie i dzieci. Poprzez polanie ich rozpuszczalnikiem do farb, czy czymś takim, jakąś łatwopalną cieczą mhm. i podpalenie. I że w ostatniej chwili jakoś tam się odsknęła i tego i Peter nie może wybaczyć i to jest, to jest jedna linijka to można łatwo przegapić ale Annie mówi y, coś w stylu y, że nie chciałam was y, nie chciałam nas zabić chciałam nas uratować czy chciałam was uratować tam pada safe dosłownie nie i o to chodzi ona jak gdyby podświadomie czuła że i tak y, że oni są pod wpływem działania już tego rytuału takiej no klątwy no to nie jest klątwa ale wiesz o co mi chodzi nie że oni są straceni, i że jedynie właśnie taka ofiara przez samospalenie może ich uratować, tak? Ich i ich dusze. No ale to, to jest... chyba wiesz, to już by musiało być naprawdę podświadome, no bo przecież widzimy w toku fabuły, że Eni nie miała tak naprawdę pojęcia, co jej matka robiła nie? czy kim była. No dokładnie tak, ale zauważ, że potem to powraca, tak? Ona znowu zaczyna myśleć o tym, żeby zabić Pitera, bo wie, podświadomie czuje jako matka, tak? nawet instynkt macierzyński można tutaj podciągnąć pod to, że niedługo jej syn zginie na skutek tego rytuału i stanie się po prostu no, czymś rodzajem antychysta, tak? tylko takim naczynkiem, ciałkiem dla jakiejś innej nadprzyrodzonej strasznej, okrutnej siły. Więc mm -hmm, to wszystko mm -hmm. ma sens. Do tego a propos też yy, yy, foreshadowingu, Charlie, Charlie, gdy zostaje tak. Gdy demon przejmuje nad nią kontrolę na chwilę, to zabija tego gołąbka i ucina mu głowę, nie? No i jak ginie Charlie potem? Przez utratę głowy. Do tego tam jest ten symbol na tym słupie. Też ten, właśnie specyficzny symbol Paimona i tego kultu. Więc znowu wszystko się układa doskonale w całość. Potem. Po śmierci córki pojawia się Joan, czyli ta domna znaczy, znajoma. Wie, wiesz, to to tak tylko na słówko, wiesz, mhm. no to się układa w całość, tylko że to ja mógłbym od razu zapytać, skąd ten symbol na przykład na supie, nie? I dlaczego, jeżeli yy, Paimon, nie wiem, przy, przyjął Albo kontrolę? Albo po prostu oznaczenie mm -hmm. przez sektę, tak? Bo sekta wiemy, że cały czas jest wokół domu, obserwuje. Tak, Właśnie tak. przecież sek sekciarze, yy, tam tu są w ogóle taki też fajny zabieg montażowy, realizacyjny. Yy, to takie gaszenie i zapalanie światła, że mamy kadr, yy, taki outdoor, jak to się nazywa, no, na zewnątrz, tak? Taki tak, całego tak, domu tak. z laskiem, tam jakimś tam parkiem, czymś obok, yy, drzewkami. I tak jak gdyby zapala się słońce i gaśnie słońce. Też bardzo ciekawy element taki techniczny, realizacyjny. I tam mamy takie kadry, w pewnym momencie tam się ludzie pojawiają wokół domu. Widać ich, mm -hmm. a potem już tak, coraz więcej i też nadzy ludzie już, gdy chcą realizować, mamy tę końcówkę, tak ten swój plan, gdy rytuał ma się dopełnić. Ale też mamy na przykład przemowę Eni w kościele, która przemawia do ludzi zgromadzonych po śmierci babki, która nie miała żadnych znajomych i żadnych krewnych praktycznie. I mówi, że cieszy się, że tyle obcych osób przyszło. To są ludzie z tej sekty, wszyscy. Oni uh -huh. też potem na tych zdjęciach są. Więc wiesz, oni cały czas kontrolowali całą rodzinę. Dlatego ja powiedziałem o tej metaforze domu dla lalek, nie? że ktoś tam siedzi z zewnątrz i układa figurki. Znak na słupie mógł się albo pojawić siłą Jakąś tam tego demona, tak? no bo umówmy się, to jest jakaś wielka nadprzyrodzona siła, albo mógł zostać tam zostawiony przez naszych sekciarzy. Tak? To już tego nie wiemy, ale dla mnie to cały czas ma sens. Do tego pojawia się Joanne, która, jak wiemy, to nam film mówi wprost, tak? była też członkinią sekty i manipuluje celowo, zmusza, manipuluje Eni tak, by ta wygłosiła inwokację. Czyli pewnie też to jest kolejny element rytuału, w yy, obecność tego pewnego bytu gdzieś tam się manifestuje. Mamy to y, słynne, y, nie wiem jak nazwać ten dźwięk, to takie. Mhm. Tak, to, tak, to, to tak. To. Takie klikanie językiem, coś takiego, nie? Yy, no, no i yy, na początku my myślimy, może to jest tik nerwowy czagli, nie? No bo to tak wygląda. Dziewczyna jest troszkę tam straumatyzowana i czasem sobie to robi, może podświadomie, może świadomie. Ale potem to też przechodzi dalej, i podobno według wierzeń, właśnie przybycie Paimona też zwiastowało zwiastował taki dziwny dźwięk, takie jakieś kliknięcie, cyknięcie, coś. Więc to jest znowu wykorzystane po prostu research. A to tego nie, tego nie wiedziałem, a to jest fenomenalny zabieg, bo akurat to jest jeden z tych elementów, które ja w, tak trochę enigmatycznie mówiłem, że mamy tutaj do czynienia w tym filmie z jumpscarami, tylko podanymi w specyficzny sposób i na przykład to, jak ten dźwięk jest wykorzystywany w paru sekwencjach, jako właśnie taki jumpsker, ale taki, wiesz, taki dźwiękowy, to jest dla mnie fenomenalne, mhm. bo to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że momentami ludzie tam gadali i śmieszkowali, to na przykład u mnie na sali kinowej było tak, że jakieś osoby, które za mną siedziały, to właśnie więc zaczęły się nabijać z tego dźwięku. I jak się tam na przykład gdzieś to pojawiało, albo jak się pojawiała ta dziewczynka w kadrze, no to od razu zaczynały sobie klikać i tak jak w pierwszej kolejności, jak się pojawiła, pojawił się ten dźwięk już jakby po jej śmierci, to wiesz, to było też takie trochę śmieszkowanie, ale, po, ale później tam y, krótko, y, później się pojawia taka sekwencja, gdzie y, jakby dosłyszy, ten dźwięk... Tak, tak, tak. tak. I, I po prostu to było tak mrożące krew że ja mam ciary, jak o tym mówię, a po prostu cała sala w tym momencie, wiesz, była jak trusia, nie? Nikt się po prostu nie zająknął. Wszystkie osoby, które się jakby gdzieś tam podśmiewywały z tego chwilę wcześniej, to już jakby zostały wbite w fotel i, i tym, jak to zostało wykonane, korzystane właśnie narracyjnie i tak realizacyjnie. Super sprawa. Ale teraz widzisz już, jak bardzo to ma sens. Demon, który właśnie w ciele Charlie jak gdyby obrazował się, uwidaczniał się o to mi chodzi poprzez ten dźwięk też i potem widzieliśmy jego działanie, nie? Właśnie chociażby ten gołąb. Potem zostaje uwolniony po śmierci Charlie i później, gdy my słyszymy ten dźwięk, to wizje jest ogłupiony, widz myśli, że to jest duch Charlie po prostu. Mm -hmm. A to jest tak, typowy tak. dźwięk tego demona. On się w ten sposób objawia od zawsze, tak w wierzeniach ludzkich. Więc geniusz, no dla mnie to jest coś naprawdę niesamowitego. Dalej. Ale, widzisz, ale przepraszam, ale ci, w, w, w, wpadając Ci w słowo, ale to jest, widzisz, coś, czego moim zdaniem w tym filmie zabrakło, bo tak, jak ja wspomniałem, że momentami ten foreshadowing był podany nazbyt wprost. To akurat dla mnie taka informacja, która by była zawarta w filmie, nawet gdzieś mimochodem, nawet wiesz, gdzieś tam. Ale to by była taka wiesz bezczelna ekspozycja, że pewnie nie, coś się to Nie, ale, czy... ale to by mogło być w końcówce filmu. To by mogło być coś, co tak naprawdę my jako widzowie byśmy zrozumieli już właśnie w tym momencie. Nagle byś miał coś takiego, wow, to jest to. Jest to. A tak naprawdę. Ale to, no, widzę to... Widzę to tylko tak, że na przykład kultyści na koniec jeszcze nie widzą Paimona, słyszą ten dźwięk i mówią, że pan nadchodzi. Tak, tak, ale, ale dokładnie, dokładnie o coś takiego, dokładnie czegoś mhm. takiego mi tutaj brakuje, bo to, co ty mówisz, to, to już jakby bardzo wiele wyjaśnia, bo to właśnie między innymi pokazuje, że to, jak się tam było, wiesz, to światło takie, które też się obrazowało mhm. tym przeniesieniem demona, no to, to to już świadczy o tym właśnie, że gdzieś tam on się w ten, ani inny sposób manifestował i wydaje mi się, że taka Wiedza, która by się pojawiła na którymkolwiek etapie filmu, właśnie tak jak na przykład mówimy sobie tutaj w końcówce, podana w ten sposób, ona by myślę, że mogła bardzo mocno zaprocentować w kontekście całości. Szkoda, że czegoś takiego tutaj nie ma. No, w taki sposób, gdyby to było tak, gdyby to było botane wprost, to ja bym, to ja wolę, że tego nie ma. Ale idąc dalej. Czyli ta nasza lampa, tak, z dżinem pęka, tak, naczynie z demonem pęka, on jest uwolniony, on tam sobie krąży wokół tej naszej rodziny i czeka na to swoje ostateczne naczynie. I on na chwilę, momentami niby przejmuje kontrolę nad Peterem, na chwilę może nad Annie, ale nie może przejąć Petera do końca. Dlaczego? Bo Peter nie był pod wpływem swojej babki, nie był pod wpływem kultu. Był chroniony przez Eni i Peter jest... Charlie może nawet nie była człowiekiem, tylko właśnie od początku była naczyniem, a Peter ma swoją duszę i Mamy tam y, na przykład y, ten pokój Joanne. Przez chwilę kamera wjeżdża do środka i pokazuje nam ten ołtarzyk. I tam jest zdjęcie Pitera nie? I mm -hmm. Pitera to chyba już wtedy jest pierwszy raz, Pitera bez oczu. Potem to zdjęcie pojawia się znowu. I też w momencie, gdy demon rysuje y, dla Eni y, te, te rysunki w zeszycie, w notatniku Charlie, to tam też jest Peter z wymazanymi oczami. Tak, oczy zwierciadłem duszy. Oczy są symbolem tak duszy. Y, dlatego pokazuje, że trzeba... Także przejmie chłopaka, gdy pozbędzie się ten, ten duszy. To to mamy. Mamy to lunatykowanie znowu. Eni walczy z tym wszystkim, tak? Stara się jakoś uwolnić siebie, swoją rodzinę z tej całej klątwy. Tylko, że no, ostatecznie nie jest w stanie, i na koniec ten demon tam też wśród nich krąży. I kiedy przejmuje kontrolę nad Peterem? Gdy ten wyskakuje przez okno. On ginie, tak? Jego dusza ucieka z tego ciała. Widzimy tam nawet chyba takie coś, właśnie trochę inne światło w tej stanie jest, nie? Nie, nie ten taki, taki błysk, co coś takiego schodzi po ścianach, tylko taka kula energii czy coś. I wtedy demon ma swoje naczynie. Wchodzi w nie, tak, zajmuje należne mu miejsce, tak jak sam myśli. Wkracza wtedy do tego domku i otrzymuje swoją koronę, tak, przejmuje. No, Rytuał się dopełnia po prostu. A mm -hmm. Zresztą tam też jest yy, ta taka figura, to też jest wzięte zwierzeń. Ten cały taki pomnik, który tam widzimy w środku, Nie to wiesz, wszystko to, jest... To, to też jakbym chciał się czepiać dalej, no to na przykład je, jeżeli by było tak, że po śmierci Petera Paimon przejął od razu jego ciało, no to pytanie... Tak naprawdę, dlaczego go nie zabić wcześniej? Nie? Dlaczego, nie wiem, bawić się jeszcze z naszą rodzinką? Bo, na przykład, zwróć uwagę, że tam jest ta sekwencja z notatnikiem i z rodzicami z, z, czyli, wiesz, z Eni jej mężem. Gdzie ona wrzuca notatnik, zapala się i ona tam jemu jakby przekazuje niby, że wiesz, że y, trzeba zniszczyć ten notatnik i ona wrzuca notatnik i y, ona się nie zapala, tylko on się zapala. To, to też ja mam jakby pewien problem, żeby sobie to poukładać w głowie, z czym tutaj mieliśmy do czynienia, nie? Czy Eni w tym momencie była w pewien sposób opętana przez Pajmona? Właśnie ja nie wiem, ja bym musiał zobaczyć, jak te światełka też tam lecą, tak? Czy nie było przejścia po prostu w tym momencie gdzieś, które mi umknęło, bo ja też się na tym zastanawiałem. Bo, nie, bo, jeżeli... bo, bo ta sekwencja jest dla mnie taka trochę niespójna. Ona jest efekciarska. nie? Ona robi robotę tak stricto horrorowo, ale... ale no, I to było tak... w trailerach, a ja po prostu jak to zobaczyłem na ekranie, to byłem w takim szoku też, że Steve właśnie wtedy się zajmuje tym ogniem, a to było w zwiastunach. Normalnie. No, no do dokładnie tak. no To było na tym właśnie zwiastunie, który przed Piotrusiem Królikiem leciał, ale, ale mówię, no moim zdaniem ta sekwencja jest szalenie intensywna i ona robi robotę, natomiast no, z jej taką logiką w kontekście całego świata przedstawionego no ja mam pewien problem. Nie? Ale słuchaj, to mogło być chociażby tak, że Paimon był połączony z tym notatnikiem, tak? Bo to też było powiedziane, że potrzebny jest przedmiot, tak? Jakiś tam należący, mocno związany z tym, z Charlie, żeby niby ją przywołać, a tak naprawdę chodziło o przedmiot mocno związany z demonem, tak? Z jego mhm. poprzednim naczyniem. Więc to ma sens. I potem Wiesz, wystarczyło, że na przykład, gdy Steve trzyma notatnik, on zabłysnął, że demon przeszedł Ale wiesz, w niego. ale to, to. I wtedy bo, wiesz. Jakie, jakie było działania, logika działania demona? Co on chciał wyeliminować rodziców? No bo jeżeli tak, to wiesz, to ale, nie, nie ja, potrzeba, nie ja, potrzeba słuchaj, bo, było tyle zachodu, żeby ich wyeliminować. Ale to trzeba wiesz, wejść głębiej w wierzenie, jakbym miał więcej czasu. To trzeba by tam, wiesz, ogarnąć Goecję porządnie, bo może po prostu o to chodzi, że naczynie musi na przykład samo popełnić samobójstwo, czy coś postawić się życia. I, i I wtedy... ja się wszystko, wszystko, ze wszystkim się tutaj zgadzam i to jest to, co ja powiedziałem, że ja mówię, jestem w stanie sobie nawet sam gdzieś tam te białe plamy pouzupełniać, ale też to jest to, co wspomniałem chwilę wcześniej, że moim zdaniem w tym trzecim akcie, kiedy już wiesz, wiemy, że mamy do czynienia z sektą, demonem, i okultyzmem, to tutaj trochę tej takiej ekspozycji brakuje, że tutaj no powinny jeszcze być parę rzeczy dopowiedzianych, żeby ta logika, ta spójność tego świata wynikała z samego filmu, nie bo to Ty, moim zdaniem no. jeszcze jedna rzecz ja nie, mo, Może to ucinanie głowy też jest jakoś po prostu w wierzeniach, bo ja wiesz aż tak głęboko nie czy, Nie, nie, nie Być, być, nie. Słuchaj, teraz by, sobie być może tak. Nie, że być też, może... Kiedy demon przechodzi ostatecznie, kiedy Peter zwalnia swoje ciało, tak, pozbywa się duszy, ginie i kiedy Eni ucina sobie głowę też bo to też wtedy się pojawia, ucinanie tak, głowy powraca. Tak, tak, tak. tak. Więc to, to, to na pewno ma wszystko idealny sens, nie, bo trzeba Nie, no, doczytać. Nie, no, nie, no może, może tak, tylko że wiesz, tylko że to też jakby, oczywiście możemy to uznać za jedną z zalet filmu, że wiesz, możemy sobie tutaj dyskutować i odkrywać jego kolejne warstwy znaczeniowe, ale ja jednak lubię, jeżeli gdzieś tam to w filmie jest zaszyte, a tutaj no naprawdę według mnie w tym trzecim akcie brakuje pewnej takiej ekspozycji. To można było zrobić lepiej, bez straty dla klimatu, tym bardziej, że właśnie nawet już w tych sekwencjach końcowych tam wystarczyłoby parę linii jakiegoś dialogu, który by nam uzasadniał pewne, pewne wydarzenia, które widzimy wcześniej, a tak to no, ja te ostatnie 20 minut, to, to tak jak Wam wspomniałem na privie bezpośrednio po sensie, że ja miałem po prostu Jed jeden wielki mindfuck, co tam się po prostu wyrabia, nie? Bo, bo jak wychodzi z kina, no to po prostu to nie masz pojęcia, nie? To, to eskaluje tak mocno, tak szybko, i tam się dzieją. Takie po prostu chore rzeczy, że, że wiesz, że nie jesteś w stanie sobie tego tak na szybko poukładać i teraz tak jak o tym na spokojnie rozmawiamy, ja kupuję wszystko to, co ty mówisz, Nie, dla mnie to jest to jest w porządku, tylko no trochę uważam, że Aster tak jak za wiele rzeczy go chwalimy i jeszcze będziemy chwalić zaraz jak też porozmawiamy sobie o tej pierwszej części filmu. to tak wydaje mi się, że tutaj no czegoś zabrakło nie I, i ja jestem bardzo ciekaw, ile jest prawdy w tym, że tam wyleciała godzina materiału z tego filmu, bo jeżeli tak było, to ja jestem głęboko przekonany, że tam znaczna część tego tego, co wyleciało, to były właśnie rzeczy związane z podbudową te, tego kultu. I, I wydaje mi się, że gdyby tam, wiesz, dołożyć parę sekwencji, to by naprawdę całość Ale mogła co... zyskać na takiej spójności i logice. Przy czym, wiesz, to, że to jest tak intensywne w końcówce, no to ja już byłem tak bardzo, wiesz, na krawędzi fotela, że już w trakcie seansu, to już w ogóle mnie to nie interesowało, czy ma to <głosy> jakieś logiczne uzasadnienie, tylko po prostu zbierałem szczękę z podłogi i dopiero po seansie tak naprawdę człowiek zaczyna rozkminiać, czy, czy to wszystko się trzyma kupy, czy nie. Mm -hmm. Słuchaj, jeszcze, bo właśnie ja o tym też powiedziałem znajomym, że ten film powinno się obejrzeć drugi raz z notatnikiem i wtedy pewnie by człowiek dużo czy więcej zobaczył, bo tak, tak sobie myślę, o tych głowach zacząłem myśleć i słuchaj, nawet taki detal, kojarzysz rysunek Paimona z księgi? Tak, tak, tak. Bo on ma właśnie tę twarz taką specyficzną. Siedzi na wielbłądzie, u boku ma y, taki y, worek czy coś, w sensie jakieś sznurki takie w siatkę spięte i w tych siatkach ma trzy głowy. Mhm. I matka traci głowę, w sensie babka, Ptak. jej córka i jej wnuczka. Tak? Mhm. W sensie to wszystko jest tak spójne. Nie wiem, jak jesteśmy u Joe'n, zauważ, że tam jest takie zbliżenie na jakiś na trochę ziemi, tak? Gdzieś tam. Mhm. Tak, tak, tak. No i mamy akcję z cmentarzem, tak? Z wykopaniem ciała na cmentarzu. Tu jest tyle rzeczy się układa w całość, jakby to przeanalizować, że myślę, że po prostu wiesz, gdybyśmy mieli okazję teraz zobaczyć film drugi raz, czy trzeci raz potem, to naprawdę dostrzeglibyśmy tysiące dodatkowych wskazówek, powiązań między sekwencjami i ja naprawdę jestem coraz bardziej zafascynowany teraz w ciągu tej naszej nawet rozmowy. Niegdy tak się zastanawiam nad tym, co mówisz, i przywołuję to wszystko w pamięci. Ja jestem tak zajawiony, tak w ogóle, wiesz, pełen takiej pozytywnej energii. Nie, I to, mówisz, nie to, jest, że, to jest bardzo ciekawe. To, to, to rzeczywiście tutaj fajnie by było, jakby wyszła jakaś wersja reżyserska 3 godziny. To wiesz, ja byłbym zachwycony. Ale ostatecznie, e, pomimo wszystko, e, dla mnie to też jest w sumie zaleta, że nie wszystko jest tak postawione, kawa na ławę, e, tylko, że trzeba troszkę porozmieniać, zwłaszcza, że póki co wszystko mi się bardzo fajnie układa. Tak jak czasem, e, jak my tak dyskutujemy, nie, to potem nie wiem, Mando czy Bedwulf mówiuje głupoty, tak, ja nie kupuję tego, ja naciągane, tego nie było, tamtego nie było. Tak tutaj ja mam wrażenie, że wszystko to, to po prostu widziałem na ekranie, tak? Właśnie nie wiem, te trzy głowy, tak ta grudka ziemi, te symbole, tu słup, tu ściana, tu coś tam. I no, świetna robota, naprawdę jestem zachwycony. A co ty... mówię? Wiesz, to ja. ja... Tak jak kupuję to, to wszystko, co Ty mówisz i ja się zgadzam, że pewnie jakbyśmy zrobili też większy research samemu, jeżeli chodzi o te wierzenia, to byśmy się jeszcze mogli wielu rzeczy doszukać, ale też z drugiej strony, tak jak niektóre elementy całości są mega efekciarskie i na przykład nieźle wprowadzone filmowo, jak tutaj mam na myśli na przykład te wykopanie ciała. Bo wiesz, bo nie dość, że mamy już na bardzo wczesnym etapie filmu informacje, że coś tam się z tym grobem stało i możemy się domyślać właśnie, że nie wiem, albo ktoś sprofanował zwłoki, albo ukradł zwłoki, czy cokolwiek takiego. I tam jak widzimy, czy słyszymy te dialogi o tym, jak oni tam dyskutują, że coś śmierdzi, nie, że tam co, co, co to mhm. za zapach, nie? że jakiś tam pojawia ta, ta. się jakiś smród w domu. Ale z drugiej strony... To też się na przykład ja bezpośrednio w trakcie seansu, kiedy wchodzimy na ten strych i widzimy tam to ciało tej nestorki Rodu bez głowy, to jest, wiesz, to jest szalenie mocna scena jeszcze w, w połączeniu z tym, co Eni wyprawia ale ja też na przykład miałem wątpliwości jakie było uzasadnienie tak naprawdę tego, nie? I, i tu znowu wracam do tego, że tu mi troszeczkę brakuje właśnie tych dopowiedzeń, bo ale tak, tak, jak, tak, jak ty dyskutuje, tak jak dyskutujemy, tak jak ty mówisz na przykład o, tych, o tej utracie głowy, to ja widzę, że to faktycznie ma pewnie dużo sensu, bo zwróć uwagę, że na przykład jak dyskutujemy sobie tutaj o tych trzech głowach, to ten ptaszek jest w domu z tą, z tą utraconą i dorobioną głową, ta mhm. Nestorka Rodu jest w domu bez tej głowy w tym momencie, mhm. i Eni pozbywa się głowy. Więc faktycznie być może jest tak, że tutaj to wszystko, wiesz, splata nam się w jedną spójną całość, ale wiesz, no to możemy sobie teraz to rozkminiać i, i możemy nawet to chwalić, że okej, okay, dosz, doszliśmy do tego, czy ty doszedłeś do tego, a ja to kupuję po całości, ale niemniej wolałbym, żeby to gdzieś tam z ekranu było nam zasygnalizowane, a nie żebyśmy tylko musieli tutaj, wiesz, takimi drobniutkimi ale no to, elementami się do tego ale dokopywać. Ale to byłby cały ten fan, Jerry? No co? Zwłaszcza, że kurczę, no y, zaraz pojadę kurczę do stałego mieszkania po y, ten klucz Salomona i doczytam i ci, nie wiem, będę ten dzwonił i opowiadał. Bo tak sobie myślę, y, no to to, to, to to, wiesz, to daje jeszcze dodatkową warstwę tego fanu, tej rozrywki y, po seansie y, i Teraz wiesz, otworzyłem jakieś przykładowe strony o samym Pajmonie, nie i właśnie czytam o <kuh> jego właśnie mocach, nie wiem, że właśnie może się unosić y, i tak dalej, w sensie latać, nie i na koniec mamy tę scenę, też właśnie przeniesienia tego jednego ciała. To wszystko jest spójne, a jeszcze co do tego y, spalenia, tak sobie myślę, y, słuchaj, no to jest demon, tak? Więc w sumie tak samo ta końcówka mi się bardzo podobała, przez wzgląd na to, że gdy Paimon przejmuje ciało Pitera, to ja myślałem, że tam będzie jakiś taki uśmieszek, bo to często w horrorach jest, że gdy zła moc przejmuje ciało, mhm, tak, tak, to tak, się tak. uśmiecha tak ironicznie, nie? ale to jest w sumie gest ludzki. Dlaczego demon miałby to robić? Demon po prostu ma to ciało i ono jest jak dzban tutaj, nie? Ciało mhm. Pitera jest takim dzbanem, właśnie nie uśmiecha się ani nic, po prostu obserwuje, co się wokół niego dzieje, poznaje. Znaczy zapoznaje się z tym swoim otoczeniem i dla mnie właśnie taka końcówka yy, idealnie do tego pasuje. Pokazuje nam się taką typową demoniczną istotę, która nie zachowuje się jak człowiek. A z tym jeszcze spaleniem tak teraz pomyślałem, może to wcale nie chodziło o to, że notatnik był jakoś yy, super istotny, a może to wynika jakoś z zwierzeń, że jest jakiś przedmiot tak powiązany wtedy z Paimonem, a może po prostu, bo pajmon wtedy wydaje mi się, że jednak był w Eni. I po prostu na początku podpalał ją, żeby ją, wiesz, jeszcze no, bawił się może ze swoją ofiarą, tak? Albo potrzebował tego notatnika, żeby jeszcze coś tam przekazać, a potem podpalił Stevena, no bo w sumie, dlaczego nie? Zwłaszcza jeżeli chodziło o to, żeby Petera ostatecznie doprowadzić do samobójstwa. A jak pewnie poczytamy sobie potem gdzieś w wolnej chwili jeszcze o tych wierzeniach, to pewnie jeszcze nowe teorie się pojawią, czy może wszystko się nawet wyjaśni. Myślę, że teraz nie ma też co zgadywać. Nie wiem, jakieś jeszcze wątki chciałbyś poruszyć z znaczy tej końcówki? To, ja myślę, że to ja bym poruszył jeden wątek taki techniczny i przejdziemy, który nas płynnie zaprowadzi z powrotem do tej części pierwszej. Mhm. Chodzi mi mianowicie o, o to, co, co ja wspomniałem w tej solówce, nie chciałem tego spoilerowo omawiać, czyli właśnie ta robota operatorska i to jak rewelacyjnie w tym filmie jest jakby budowane napięcie właśnie w postaci albo tego, że widzimy reakcję jakiejś postaci, albo tego, jak w końcówce na przykład jest to rewelacyjnie wykorzystane, że to my widzimy, że, że coś jest nie tak, i tutaj mam na myśli tą Eni latającą pod sufitem, a nasza mhm. postać sobie nie zdaje z tego sprawy. To jest doskonała sekwencja, naprawdę, jak mamy ten motyw, kiedy się Peter budzi i nie wiem, czy ty w ogóle zauważyłeś, że Ani tam jest pod sufitem w tym jego pokoju w pierwszej chwili, bo ja mam wrażenie, że od strony operatorskiej to był w ogóle taki zabieg, że tego nie było jej widać w pierwszej chwili i wiesz, było tak, że my już siedzimy jak na krawędzi fotela, bo wiemy, że coś jest po prostu potężnie nie tak po tym spaleniu Stevena i wiesz, mhm. on się budzi znaczy, I... wiesz co, ja wiedziałem, ja, znaczy nie wiem, który to jest pierwszy moment tak dokładnie, nie? nie pamiętam wszystkich tutaj kadrów, ale wydaje mi się, że ja od razu zobaczyłem, że coś tam jest, tylko nie widziałem co. W sensie, mm -hmm. jakiś kształt dostrzegłem, tylko nie tak, miałem co tak, Ale, to jest ale właśnie, wiesz, i to jest kapitalnie robione, że to, to nie jest tak, że my tym dostajemy od razu w twarz, tylko, że właśnie ja o, też miałem takie wrażenie, że tam coś jest, ale my nie wiemy, że to jest Eni I to jest po prostu tak Chora scena z punktu widzenia, jakby wiesz, tego, co, z czym mamy tutaj do czynienia, bo to jest pierwszy raz, kiedy tak naprawdę widzimy tą manifestację taką stricte demoniczną. No, no bo wiesz, bo wcześniej no to, czy te podpalenie, czy te inne rzeczy no to można było to interpretować właśnie, nie wiem, jako jakiegoś ducha, czy cokolwiek innego, a tutaj już widzimy, że mamy do czynienia z tym opętaniem i ta kontynuacja tej sekwencji kiedy Peter wchodzi do salonu i widzi spalonego ojca, a ona jest tam pod sufitem to jest po prostu naprawdę dla mnie rewelacyjna rzecz a Takich zabiegów tak naprawdę jest w tym filmie bardzo mało, bo mi się naprawdę szalenie, szalenie podobało i to jest rzecz, gdzie, którą, za którą ja wszędzie Hereditary chwalę i będę chwalił. Dla mnie to wykorzystanie y, tego kadrowania i budowania ujęć w oparciu o to, że my widzimy reakcję postaci, to jest mistrzostwo świata, bo nie wiem, w ilu horrorach sobie przypominasz tego rodzaju elementy, ale nawet jak ja sobie przypominałem wykorzystanie tego rodzaju techniki, to wiesz, to jest przeważnie... To tak jak w Hereditary mamy ten motyw właśnie z Enin na końcu, czyli taki klasyczny, horrorowy, to, to jest właśnie taka przyprawa w innych filmach grozy, że, że czasem się nie wiem, zdarzy jedna scena, w której to, to widzimy reakcję postaci, a dopiero później widzimy, e, co ją przestraszyło. A znaczy tutaj się to jest wydaje, że się tego przez trzy czwarte filmu. Nie stosuje, chyba, że to ma być tak, że, widzimy, że postać widzi mordercę, którego my mamy nie widzieć. Tak? Tylko na tej zasadzie ja to kojarzę. Ale tak właśnie w formach okultystycznych absolutnie nie. Więc mam wrażenie, że bardzo często e, nie widzimy reakcji postaci tylko głównie samego samą istotę nadprzyrodzoną, tak samego potwora, który gdzieś tam wyskakuje, pojawia się znikąd, a ewentualnie reakcję postaci obok, tak? I w sumie to my po prostu razem z nią sobie krzykniemy czy coś. A, a to, tak, że my nie krzyczymy, tak, bo o potwór, tylko my zaczynamy, nie wiem, zaciskać pięści, zagryzać zęby, czy wstrzymywać oddech, bo widzimy tę twarz przerażoną, tego w ogóle nie kojarzę. A wiesz, a dla mnie to jest właśnie to, co ja wspomniałem, że nas to ładnie doprowadzi do pierwszej części filmu, bo to jest to, o czym wszyscy wspominają, że ten film tak rewelacyjnie w pierwszej części operuje napięciem, bo zwróć uwagę, że to budowanie sekwencji i yy... Prezentacja poszczególnych ujęć w oparciu o reakcję postaci jest praktycznie od samego początku nam prezentowana w ten sposób, kiedy, nie wiem, mhm. obserwujemy tą małolatę na pogrzebie, albo jak ona je sobie batonika przed szkołą itd, i tak dalej. To są sceny wiesz, z samego początku filmu i bardzo często jest tak, że nawet kiedy widzimy już na przykład to, co dana postać obserwuje. To nie są jeszcze rzeczy jakieś takie, wiesz, przerażające, nie? Tam mamy na przykład ten motyw, kiedy ta Charlie widzi tę postać na przykład na łące, której Ani w ogóle nie widzi tam, wiesz, z, mm -hmm. z, z, tym, z tą jakąś palącą się trawą, czy cokolwiek takiego. I to już jest takie bardziej horrorowe. ale tam Tak przecież... jej babka było, nie? Tak, tak, tak. To, to była ta jej babka, nie? Ale, ale wiesz, ale to... To już było takie bardziej horrorowe, ale przecież ile było tam takich ujęć, gdzie my już siedzimy jak na krawędzi fotela, bo nie wiem, postać jakoś dziwnie wygląda, szczególnie ta Charlie, bo w połączeniu z fizjonomią tej, tej dziewczyny to można było fenomenalnie to, to zbudować, bo wiesz, bo ona czasami się patrzy, ona wygląda jakby się nie wiadomo co tam działo w tym kadrze, a tak naprawdę no dostajemy sekwencję taką w sumie w miarę powiedziałbym normalną, nie gdzie ona tam jest w domu, na przykład jest taka sekwencja chyba, gdzie widzi, nie wiem, tam jakieś zdjęcie, babki, czy, czy coś takiego, a ta jej reakcja jest taka, jakby wiesz, zobaczyła ducha co najmniej, nie mm. więc dla mnie to jest po prostu rewelacyjnie prowadzone, a tutaj to jest wykorzystywane tak często i tak dobrze, że właśnie to nakręca napięcie, a jak się zestawi te, te, ten sposób budowania całości materiału filmowego z muzyką, która mi się kapitalnie po prostu zgrywa z całością i ja uważam, że udźwiękowienie w ogóle tego filmu i muzyka to jest rewelacyjna robota, bo ta muzyka też sama Collins w sobie jest niepokojąca, Stetson. nie? Colin Tetson odpowiada za Ścieżka. no Także to, to duże, duże brawa i, i naprawdę ja uważam, że ta pierwsza część filmu, ona by nie była tak chwalona, gdyby właśnie nie te wszystkie takie zabiegi, te stylistyczne, że się tak wyrażę, które robią po prostu naprawdę doskonałą robotę. To jest, to mhm. jest wielka rzecz w tym filmie. Ale w ten sposób wracamy do tego, że to jest kino totalne, bo te zabiegi by się nie sprawdziły, gdyby po pierwsze nie aktorstwo, tak, bo mhm. właśnie tak, tutaj tak, umówmy tak, się, tak, że tak. sam zabieg realizatorski to jedno ale gdyby aktorzy nie podołali to, to by wypadło komicznie wręcz tak? źle zwyczajnie a aktorzy też e, pewnie by tak czy wypadli gorzej gdyby nie ta świetna scenografia w ogóle tutaj całe to wnętrze domu zostało stworzone sztucznie to jest plan mhm. filmowy i e, no, wygląda niesamowicie i do tego tutaj też mamy te kadry, ja nie wiem jak to ująć. nie znam aż takiego języka filmowego i też nie wiem jak wam to przybliżyć to są takie często, właśnie widzimy te pomieszczenia takie kwadraty, nie? tak z boku właśnie jak te okienka w tym domku że widzimy cały pokój, tak jak gdyby taki rzut z boku i to też, to nie jest typowe, a tutaj jakoś sprawdzało się doskonale kciuk w górę. no a jak tak przeszliśmy do tej pierwszej części filmu to a ja też tak. rozumiem, że tak bardzo wielu widzów chwali właśnie tę pierwszą część filmu, bo ona pod kątem właśnie tego narastającego napięcia jest fenomenalna, bo ten dramat rodziny, który nam się tutaj rozgrywa, to oprócz tego, że tutaj naprawdę mamy już bardzo silnie budowaną, budowane fundamenty pod to, co widzimy w tym ostatnim akcie, to tu jest tak dużo rewelacyjnych sekwencji dla mnie, że to jest szok, że naprawdę ja dawno nie widziałem w kinie Grozy tak teoretycznie prostych scen często, które by tak silnie oddziaływały na widza. Co mam na myśli? Wiesz, sekwencja śmierci Charlie, mm -hmm. która... Teoretycznie ona jest, wiesz, trochę poza kadrem, ale przez, przez to, jak Peter reaguje na całą sytuację i to później, jak się przekłada na reakcję rodziny, to jest coś, co yy, drugi raz w trakcie nagrania o tym powiem. Ja mam po prostu ciarki na całym ciele, jak sobie to przypomnę. Nie? Gdzie wiesz, gdzie ta reakcja Petera na to, co się wydarzyło, no jest po prostu upiorna. Nie? To, jest, to jest coś dla mnie tak. Yy, przerażającego, tak ludzkiego, ale... zarazem ale... wiarygodne, nie? Właśnie, Tak, tak, że... tak, tak, tak, tak, nie? To jest ludzkie, przerażające, no straszna rzecz, nie? I jeszcze do tego bym dodał, nie wiem jak to ująć, ciekawe jest to, jak długie są te sceny. Tak mi się skojarzyło to trochę z Haneke wręcz i jego filmami, bo normalnie w horrorze, nie mamy taką śmierć poza kadrę, to, to jest taka sekwencja, która się urywa zazwyczaj w tym momencie, nie? że ktoś ginie poza tym kadrem i przechodzimy do następnej sceny. A tutaj my jeszcze, ja nie wiem teraz, czy to była minuta, dwie czy trzy, ale przez jakiś moment obserwujemy właśnie Petera w samochodzie, jego reakcję emocjonalną, potem wracamy do domu, on się tam kładzie spać i to jest stosunkowo długa sekwencja, ale ona absolutnie nie nudzi, nie? ona po prostu wypada doskonale i taki mój ulubiony przykład z takich długich scen to kolacja. Już po tym mm -hmm. fakcie. Tak, tak, gdy... tak. No, kolacja yy, robi kierunujące ten... wrażenie. Tak, ta relacja między Eni a Peterem już jest bardzo, bardzo zła. Steve jeszcze sobie jako tako radzi i dochodzi do tej kłótni. W ogóle my widzimy po, najpierw, że Peter je, Steve je, Eni nie je. I samo to trwa z minutę, ja mam wrażenie. No, no Tak strzela mnie, ale wydaje mi się, że to jest dosyć długa y, sekwencja. Potem dochodzi jakiejś tam pierwszej spokojnej wymiany zdań. To znowu jest tam, nie wiem, minutka, dwie, gdzie tak niby jeszcze mamy taką nie, taki czuć już napięcie po powietrze można kroić nożem, ale jeszcze udajemy, że wszystko jest w porządku i potem dochodzi już do tego monologu jednej strony, potem drugiej strony i w końcu dopiero reaguje Steve, Eni wychodzi, a scena jest kontynuowana, no przecież to jest bardzo długa scena, a gra niesamowicie, tak? Po prostu... No a wiesz, a tutaj takich scen dramatycznych, ale rozgrywanych właśnie na tych takich powiedziałbym psychologiczno- dramatycznych i nutach w kontekście jakby relacji w rodzinie jest więcej, bo na przykład na mnie jedna z, ze scen, która zrobiła największe wrażenie, to jest ta sekwencja taka, która ona jest trochę rozgrywana tak jakby, jakby, że my nie mamy początkowo pewności, czy to jest sen, czy to się wydarzyło naprawdę i to jest ten dialog pomiędzy Eni i Peterem, który jej zarzuca, że dlaczego mnie tak nienawidzisz? I tam jest ta taka mm -hmm. sekwencja, kiedy ona tak mówi i tak jakby próbowała zasłonić sobie usta, żeby, wiesz, nie wypowiedzieć tego, co jej w duszy gra. I wiesz, i to jest tak. ta sekwencja, kiedy ona mu tam mówi, że mm, chciałam usunąć ciążę i tak dalej, nie? To jest po prostu scena, która tak mnie przetyrała emocjonalnie i to, to była w ogóle scena pierwsza, w której ja zobaczyłem, jak rewelacyjnie jest dobrany ten aktor grający Petera. Po prostu to, co on robi w tej scenie, to jest dla mnie no, mistrzostwo świata. Nie? To, to tak rewelacyjnie gra, że no, Owacja na stojąco z mojej strony. A jeszcze, jak wiesz, jak to sobie połączymy? Jeszcze ta przemiana, z... nie? Jeszcze ta jego przemiana, bo on początkowo jest taki trochę apatyczny w tej pierwszej sekwencji. Potem jestem takim trochę wyluzowanym nastolatkiem, a potem no jest przecież tak zdrozgotany, tak zniszczony, jest tak mocno na dnie. I, I nie wiem, jak on właśnie ma te chwile słabości, też tego płaczu czy coś. No to przecież serce pęka i. A wiesz, a tutaj na przykład jeszcze w kontekście tego, jak fajnie są rozgrywane też te poszczególne akcenty w tych początkowych aktach filmu, to na przykład weźmy sobie na to wszystko, nałóżmy też to, co pada i w trakcie tej przemowy w kościele i w trakcie rozmowy w, tym, w tej grupie wsparcia, czyli to, że przywołane są te wszystkie choroby, które towarzyszyły naszej rodzinie. I wiesz, mm -hmm. jak się spojrzy na, na te relacje takie popieprzone w tej rodzinie, to przez bardzo długi okres czasu faktycznie to jest tak prowadzone na granicy, nie, że z jednej strony mamy rzucany ten foreshadowing taki w kierunku tym, tym nadprzyrodzonym, takim okultystycznym, ale z drugiej z strony drugiej strony wiemy, że babka cierpiała na dysocjacyjne zaburzenie osobowości, że jej córka też na to cierpi. Prawdopodobnie też być może dzieci, że kto drugie dziecko babki tak? i brat chyba Eni miał schizofrenię mhm. i tak tych chorób jest bardzo dużo, zresztą po samej reakcji Eni widzimy, że nią też, no też ma zaburzenia afektywne i ciężką depresję z którą sobie nie radzi, a jakby tego wszystkiego było mało, ona tam mówi coś takiego, że nie chciała dokładać jeszcze więcej stresu w swojej rodzinie, co świadczy o tym że tam się jeszcze dużo innych złych rzeczy działo po drodze Mhm. O których my nie wiemy, których ona po prostu nie wypowiada wprost, tylko tym jednym zdaniem, tak? Sugeruje. No ale to, to, to naprawdę, to jest dla mnie rewelacyjna robota i to, ta sekwencja to jest dla mnie Mistrzostwo Świata. Mistrzostwo Świata. Kapitalna rzecz. Mhm. Tak, i to ukazanie tych chorób psychicznych, że podobało mi się, no to źle brzmi, ale. No zrobiło na mnie też bardzo duże wrażenie i dlatego ja początkowo właśnie tak nie wiedziałem, nie? w którym kierunku to pójdzie, dopiero postać Steve'a, który jest tym takim, to właśnie tak jak powiedziałem, tym ostatnim bastionem nadziei, stabilności, zdrowego rozsądku, opierania się tym wszystkim problemom. No dopiero gdy on jest świadkiem pewnych nadprzyrodzonych wydarzeń, to zacząłem rozumieć, że Okej, okay, czyli jednak idziemy w tym drugim kierunku, ale to nadal ja nie widzę tutaj zmiany, tak, że nagle o zupełnie inny film, tylko po prostu to stopniowe nie, przesunięcie Nie, nie, wiesz, to, to, jest, to jest stopniowo dobrze budowane, naprawdę. Ja yy, będę się wykucał z każdym, kto będzie twierdził, że to są dwie nieprzystające do siebie części, bo tak, one są utrzymane w innej tonacji, ale to yy, też ta zmiana ta eskalacja te, tego horroru jest bardzo stopniowa, bo przecież ta postać tej, tej takiej przybocznej naszej nestorki rodu, ta, która właśnie zmusza Eni do pośrednio do wprowadzenia Paimona do swojego domu i wiesz, do wypowiedzenia tej inkantacji, no to już jest taka postać trochę też jak z horroru, bo my się dosyć szybko w sumie możemy domyślić, że ona będzie miała właśnie jakieś takie, taki kontakt z jakimś nadprzyrodzonym, nie? Kiedy ona tam o tym mhm. seansie spirytystycznym mówi, i tak dalej, i tak dalej. Tylko. Ja początkowo na przykład, ale to też świadczy o, o tym, że Aster po prostu jest gościem, który ma kino grozy gdzieś tam wiesz, z tyłu głowy i w duszy mu to gra, bo ja początkowo myślałem, że to pójdzie w nieco innym kierunku i, i że to będzie taka postać właśnie trochę jak mamy na przykład w Poltergeście, nie, tą taką starą, starszą panią medium, tak, tak. Które, które pozwoli naszym bohaterom, może nawet nie tyle zwyciężyć to zło, co, co jakby nawiązać z nim kontakt, nie? I, i że to doprowadzi do jakiejś eskalacji, i ona doprowadza do eskalacji, ale w zupełnie nie taki sposób, jak i, jakiego się możemy spodziewać. nie, A poza tym, wiesz, to w sumie, jak się spojrzy na Hereditary, to tak też zbierając trochę już to wszystko do kupy, o czym sobie tutaj rozmawiamy, to wiesz, mówi się o dziecku rozmery, mówi się o egzorcyście, przywołuje się różnego rodzaju inne klasyki, a ja też już w paru dyskusjach, o tym wspominałem, że oczywiście możemy sobie mówić, że niektóre elementy, które widzimy w dziedzictwie będą nam się kojarzyły z czymś innym. Ja tak jak powiedziałem na przykład w tej swojej słówce. Dla mnie to jest przykład kina bardziej pokroju trochę sług diabła, o których żeśmy sobie rozmawiali, czyli wiesz, takiego miksu właśnie tej takiej bardziej rozrywkowej grozy, który ma nas na, posadzić na krawędzi fotela tymi jumpscrami różnego rodzaju i budowaniem napięcia z tym takim okultyzmem, nie? Bo tam też mieliśmy, wiesz, ten wątek taki rodzinny znaczy, rozumiem, i ten okultyzm ale... na koniec, nie? Trochę się buntuje coś we mnie, jak to no, rozumiem. ja, ja już rozumiem do pewnego wiem, No wiem, wiem, dlaczego ty się buntujesz z kolei, nie? tylko jakby mi chodzi o to, czyli jakby puentując swoją wypowiedź, to mi jakby chodzi o to, że możemy przyrównywać hereditary do różnych rzeczy, ale paradoksalnie to jest naprawdę bardzo świeży film i dla mnie największą jego zaletą jest to, że nawet szukając tych odniesień i znajdując odniesienia w dziedzictwie do innych filmów grozy, do czegoś, co znamy z konwencji, to okazuje się, że ten film bardzo mocno stoi na własnych nogach. I to jest a dla niego no. największa niezaprzeczalna zaleta. Wszystko, to... począwszy od tego spokojnego początku, a skończywszy mm. na negatywnym finale, który też w horrorach nie jest mimo wszystko czymś yy, takim typowym. No bo, bo wiesz, bo jednak no horror co do zasady yy, kończy się yy, dobrze albo kończy się tak yy, w miarę dobrze i mamy to, wiesz, takie typowo horrorowe, nie wiem, mordercy otwierającego oczy. Ale złowiaca, tak. tak ale, ale tutaj nie, tutaj mamy tak naprawdę no takie ewidentnie negatywne zakończenie, dlatego naprawdę jak się spojrzy na te wszystkie elementy poszczególne, które tutaj Aster w tym filmie zaserwował, to nawet jeżeli będziemy mieli zastrzeżenia do niektórych z nich, to całościowo to jest naprawdę świeże i, i dosyć unikatowe kinogrozy. Wiesz, o czym jeszcze teraz pomyślałem? Znaczy, tak abstrahując, jeszcze dwie rzeczy w sumie. Pierwsza to, tak sobie myślę, że też ale to ten sam kazus co z researchem dotyczącym Paimona, Gdybyśmy mieli większą wiedzę na temat chorób psychicznych, to też byśmy dużo więcej dostrzegli. Ja trochę czytałem swego czasu o właśnie afektywnych zaburzeniach dyscytacyjnym zaburzeniu osobowości i tak dalej. I też jak sobie pomyślę, sam w kinie nawet tego do końca nie odebrałem, tak jak teraz, gdy to wszystko tak rozkminiamy, scena po scenie, ale reakcje Eni na różne rzeczy. Jak ona na przykład reaguje na śmierć męża, nie to, kiedy ona uśmiecha się, kiedy płacze, te właśnie górki i dołki, tak, depresje i manie. I to też zresztą jest wplecione w wiele różnych scenek. Przypomniałem się, teraz była przecież scena, gdy Steve pisze maila, nie? gdzie wspomina, że powracają właśnie te, no te manie z przeszłości mhm. u Eni. Świetna rzecz, że też ten wątek psychologiczny jest tak rozbudowany i też tak osadzony w różnych mikroscenkach, że nawet się tego nie widzi nim. Nie Po prostu pisze jakiegoś tam maila, my o nim zapominamy trzy sekundy później, a jakby to rozebrać na czynniki pierwsze, to, to jest istotna rzecz. A drugi fakt, gdy Eni opowiada o i to pierwsze spotkanie z grupą wsparcia opowiada o swojej matce i mówi o bracie, który miał tę schizofrenię paranoidalną. I Eni wtedy mówi, i to też jest, znaczy parafrazuje być może, ale mniej więcej to jest oryginalny cytat. Mój brat nienawidził mojej matki, twierdził, że próbuje mu włożyć ludzi do głowy. Innych ludzi. I my myślimy, ej, faktycznie. że po prostu... Ej, ej, on... była, ta, była taka scena... No, to, jest, to jest mocna rzecz. Jakoś wyleciało mi to z głowy w, wiesz, w świetle tego wszystkiego, co tam mieliśmy w finale, a to faktycznie jest bardzo, istotna, bardzo istotny taki sygnał w kontekście właśnie finału. Tak, i to jest dosłownie tak powiedziane, i dla nas to jest po prostu taka scenka w stylu, no, brat był chory psychicznie, matka była strasznie taka władcza, zaborcza, y, uparta, zapewne też, no nie była też dobrą matką w tym wszystkim, y, więc y, też diabeł ja jak sobie się obchodziła z chorym tak synem. Więc to, my sobie tak to tłumaczymy, no bo. Takie mamy informacje na tym etapie. Ale w gruncie rzeczy, teraz po sensie można to interpretować tak, że ona i jej kult już wtedy próbowali na przykład zrobić z jej syna dziecko dla Paimona. A że mhm. się jak z jakiegoś powodu nie udało prawdopodobnie. Miała córkę, no to trzeba było poczekać na wnuki. No i że Pitera nie było. No to już kombinowali jak koń pod górę, tak z Charlie. Ale wszystko tutaj ma no, idealny sens. I zresztą też fakt, że one mają, że są te wisiorki i że właśnie Eni mówi, że od dawna właśnie rodzina była zestresowana, że nie chciała dokładać jej problemów. To świadczy o tym, że ta sekta już od dawien dawna, już na etapie właśnie dzieciństwa Eni i jej brata, próbowała przywołać demona i to wszystko jest, wiesz, plan na lata. No, wow. no to, to tak. To, to faktycznie. To podbudowuje jeszcze dodatkowo całość. Hmm. No więc... <głos> nie wiem, ja już chyba... Wszystko od siebie powiedziałem. Mogę tylko powtórzyć świetna rzecz. I tak naprawdę, naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, z każdą chwilą od seansu, z każdą upływającą sekundą jestem coraz bardziej zadowolony. I kurczę teraz naprawdę mam ochotę obejrzeć ten film drugi raz. Tak samo jak babaduk przy drugim sensie jeszcze zyskał, był jeszcze lepszy. Tak samo myślę, że dziedzictwo też przy kolejnych seansach może. No Nic Ja, nie mam, jeszcze wątpliwości. ja, nie, ja nie, mam, nie mam wątpliwości, że to jest film, który wymaga ponownego seansu, bo My... raz, że na pewno inaczej będziemy odbierać całość, wiedząc do jakiej eskalacji dojdzie w końcówce, a dwa, że właśnie ten foreshadowing taki, który jest momentami taki bardzo wprost, a momentami tak jak tutaj w trakcie dyskusji na wiele rzeczy zwróciliśmy uwagę, jest dosyć mocno zaszyty, no to myślę, że to nam pozwoli jeszcze, wiesz, odkryć dodatkowe elementy tej układanki albo dodatkową podbudowę tej układanki, także no, ja się zgadzam, świetna rzecz, świetna rzecz. Mhm. I tym sposobem dziedzictwo trafiło do naszej topki najlepszych w ostatnich lat, do tej już coraz dłuższej w sumie listy dzieł ciekawych, intrygujących, w jakiś tam sposób oryginalnych. I ja właśnie tutaj, jak mówiłeś o, tej, o tym, że się tak wyróżnia, ja tutaj widzę bardzo dużo elementów z dziecka Rosemary. Ja teraz filmów dobrze nie pamiętam, ale książkę czytałem kilka razy w ostatnich latach, ale nadal ja tego nie traktuję absolutnie jako wadę, taką inspirację, bo to jest tak ciekawie, właśnie niekonwencjonalnie przedstawione na wielu różnych płaszczyznach i to jest takie kino totalne, że... No, to nie jest zarzut z mojej strony absolutnie. Serdecznie polecam. Idźcie do kina, jeżeli nie widzieliście. Jeżeli widzieliście raz, idźcie drugi raz. Potem kupujemy DVD i pokazujemy, że potrzeba nam właśnie takich horrorów. Dzięki, Jerry. Dzięki. A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym w Zaskakująca, wyjątkowa, nietuzinkowa, przejmująca opowieść ze scenariuszem Majka Minoli i rysunkami Warwicka Johnsona Catwella. Bogusia wraca do domu.